Chwała Bogu. Ja chciałbym dzielić się fragmentami Słowa Bożego, ale też tym, co i to Słowo, to, które czytam, w jaki sposób to Słowo też i w moim sercu wykonuje pewną pracę. Chciałbym też dzielić się moimi osobistymi spostrzeżeniami, refleksjami i też tym, co mnie prowadzi do takiego poddawania pewnej próbie, pewnemu doświadczeniu, pewnemu osądowi mojego życia i mojej wiary. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale, w drugim liście, mówi o tym, abyśmy poddawali sami siebie próbie, czy trwamy w wierze. Doświadczajcie siebie. Drugi do Koryntian 13,5, tam jest napisane właśnie o tym, żebyśmy jako wierzący ludzie poddawali siebie próbie, czy trwamy w wierze. Gdyż wiara jest czymś najważniejszym w naszym życiu, jeśli chodzi o pewną wartość i czy my doświadczamy, czy poddajemy siebie próbie, czy zabiegamy o to, żeby prawdziwie trwać w wierze. Ostatnio czytając Boże Słowo, znalazłem też takie miejsce, które mnie zastanowiło i chciałbym może od tego fragmentu krótkiego, to jest pół wersetu rozpocząć, ale w kontekście również tego, że świat w tych dniach i wierzę, że to jest świat chrześcijański, no mógł obchodzić radość cieszyć się faktem przyjścia na świat Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa i w bardzo różnym wymiarze i różną formę przybierała ta radość ale kiedy czytam Boże słowo w kontekście też Syna Bożego jego przyjścia jego panowania jego królestwa to Bóg mówi przez proroka Ezechiela że nie zawsze jest to powód do radości. W księdze Ezechiela w 21 rozdziale, w wersecie 15, nawet w drugiej części tego wersetu są takie słowa zapisane, słowa, które Bóg przez Ezechiela kierował do narodu wybranego. Alboż mamy się cieszyć? Berłem mojego syna wzgardziło każde drzewo. Stanowiące jest to, że już wtedy, i to na wiele, wiele lat przed narodzeniem się Syna Bożego w Betlejem prorok Izajasz wypowiedział takie słowa, że berłem Syna Bożego wzgardziło każde drzewo. Tu jest wcześniej kontekst, 21 rozdział mówi o Bożym Sądzie, o pewnym ogniu, który w Negewie będzie jakby Bóg swój gniew, swój sąd będzie wylewał. Potem jest mowa o mieczu, który będzie wypolerowany, wygładzony. Z powodu nieposłuszeństwa, krnąbrności narodu wybranego Bóg wyrażał, okazywał swój gniew, swój sąd. I tutaj jest powiedziane, czy mamy się cieszyć, czy przyjście Syna Bożego, czy to, że On Mówił o królestwie i wiemy, że on jest królem, że, bo berło to pewne insygnia władzy i królowania i to berło Syna Bożego, mojego Syna, zostało wzgardzone. I dzisiaj ja tak, jak myślę o tym, no to wiecie, ludzie, no, mówią o radości, mówią o cieszeniu się, dają sobie prezenty, robią niezwykłe, obficie, niezwykłe i bardzo obfite zakupy, no, dużo się, wiele, mnóstwo ludzi pieniędzy wydają, robią różne rzeczy. Ale czy to jest powód, albo, czy mamy się z tego powodu cieszyć? Wierzę, że tutaj jest też taka myśl zawarta, radością prawdziwą jest to, co jest związane z przyjściem, z panowaniem, z królestwem Syna Bożego, to to, co jest tutaj też zawarta, taka myśl, aby nie wzgardzić jego berłem. Ludzie chyba traktują tylko to przyjście Syna Bożego jako no, niezwykłą jakąś tam historię, legendę, tradycję, możliwość spotkania się w gronie rodzinnym, robienia różnych tam rzeczy. I chyba taki nacisk duży jest kładziony na ten rodzinny wymiar, aspekt tych świąt, niekoniecznie na to, że Bóg zaingerował w historię ludzkości, aby dać odkupienie, aby dać zbawienie, aby dać ratunek każdemu człowiekowi. O tych wartościach i o tym, że On jest królem, że On króluje, że On panuje, że Jemu jest wszystko poddane. O tym aspekcie i wymiarze Jego przyjścia już się nie mówi. I tak myślę sobie, ja tak mówię, wiecie, że cieszę się, że tutaj jesteśmy. No i przybyliśmy, bo z tego faktu się cieszę, bo udało nam się przybyć, między innymi dlatego, że dzisiaj trochę zima się jakaś tam trochę większa pojawiła. Droga niekoniecznie była, wiecie, czarna, sucha i taka bardzo bezpieczna. My od niedawno mamy samochód, który ma tylny napęd i to jest nasza pierwsza zima z tym samochodem. Trochę się inaczej jeździ, jeszcze dzisiaj na tam jechał i tak też trochę szybko, żeby zdążyć na godzinę dziesiątą i z tego faktu cieszę się, że dojechaliśmy, nie mając jakichś tam przygód i jakichś prawda, piruetów na drodze, nasz samochód nie musiał kręcać, wykręcać. Ale nie z tego powodu się cieszę, że dojechaliśmy, ale z tego, że wiem, że ważne jest to i potrzebne dla mnie, aby być w zgromadzeniu ludu Bożego. To ważne i to potrzebne. Więc moja radość jest związana z tym, że mogę robić coś, o czym wiem, że jest ważne i potrzebne. I kolejny powód mojej radości jest to, że z niektórymi z Was, może nie ze wszystkimi, mam relacje i że mogę się z kimś zobaczyć. To się cieszę. I teraz przykładając te dwa elementy, wiecie dlaczego ludzie nie mają prawdziwej radości? Bo nie mają świadomości tego, że przyjście Syna Bożego jest ważne, jest potrzebne. Nie mają świadomości tego, że. Niezbędne dla człowieka, dla jego zbawienia, dla jego odkupienia jest to, że Syn Boży musiał przyjść na ten świat, że się musiał pojawić. gdzie to jest niezbędne. My bez Niego nic nie możemy uczynić i nie możemy być uratowani bez Syna Bożego. Ale także powodem radości, jak powiedziałem, jest relacja. Jak ludzie nie mają z Nim relacji, wzgardzili Jego berłem, Jego królestwem, to czy to może być powód do prawdziwej, głębokiej radości? To są pewne zewnętrzne wyrazy, próby robienia różnych rzeczy, żeby w jakimś stopniu radość, cieszenie się okazać. Ale nie może być mowa, Bóg mówi, alboż mamy się cieszyć, jeżeli ludzie wzgardzili berłem Syna Bożego, jeżeli nie uważają, że to jest najważniejsze i niezbędne dla człowieka, że on przyszedł, że się pojawił że stał się człowiekiem, aby złożyć siebie w ofierze, aby przelać swoją krew za Twoje i za moje grzechy, jeżeli nie masz w nim, z Nim relacji przez nowonarodzenie w z Ducha Świętego, to nie można mówić o, o radości i o cieszeniu się e, wynikającego z faktu, że On przyszedł, że się pojawił. Z czym to jest związane? No, ja tak to y, nazywam z brakiem wiary. Ludzie mówią, że wierzą, ale ich wiara tylko y, ogranicza się do świadomości. Wiara to nie tylko świadomość. Ja, y, kiedy rozmawiam z ludźmi, których gdzieś tam spotykam i y, czasami przychodzą do nas na coffee house, no to mówię, dobrze, no to ty mówisz, że ty jesteś wierzący. Wierzysz we mnie? Widzisz mnie? Pożycz mi dwa tysiące to wtedy, mm, to ja już tak Ci nie wierzę za bardzo. Albo daj mi kartę kredytową, podaj mi swój PIN, daj mi klucze od mieszkania. No to nie. No to ja w Ciebie wierzę, ale Tobie to ja już nie wierzę. Czy Bóg chce, żeby nasza wiara była tylko świadomością tego, że On istnieje i czy tylko świadomością tego, że On kiedyś coś zrobił, że coś się wydarzyło, że w Betlejem, że w Stajence... Tak, Maria z Józefem, jak na tym osiołku jechali wcześniej, tam musieli zawędrować. Czy to tylko do tego ma się wiara dotycząca przyjścia Syna Bożego ograniczać? I chciałbym też teraz przenieść się do Nowego Testamentu i taką historię, którą myślę doskonale znamy, która jest związana z przyjściem Syna Bożego i ta historia poprzedza narodzenie się Pana Jezusa. Bóg zapowiedział i to przez proroków. Ostatnim tym prorokiem był prorok Malachiasz Około 400 lat przed narodzeniem Pana Jezusa on prorokował i mówił, takie słowa bardzo mi się podobają, że wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. W trzecim rozdziale, dwudziestym wersecie Księgi Malachiasza są takie słowa zapisane. Wiecie, ma i po, potem Jan pisze o tym, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na ten świat. Z narodzeniem się, z przyjściem Syna Bożego na ten świat y, jest związana światłość, pojawienie się światłości. Wcześniej, przed przyjściem światłości musiało być ciemno, musiały być mroki. Jak się pojawiło słońce, które wzeszło, no to, to nam mówi o tym, że wcześniej musiało być ciemno i musiał być mrok. I ten mrok dosyć długo trwał. Ale zanim ten moment pojawienia się, wzejścia tego słońca, tej światłości, która pojawiła się na ziemi wraz z przyjściem Syna Bożego, to też ten sam Malachiasz mówił w 23 wersecie, Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I wiemy, że tym, który był zapowiadany jako ten Eliasz i sam potem o sobie ten człowiek mówił, że jest głosem wojącego na pustyni, aby przygotowywać drogę dla Pana. Zanim się pojawiła światłość, zanim przed Pan Jezus, musiał się pojawić Jan Chrzciciel. I jego przyjście jest związane i poprzedzało przyjście na świat światłości Pana Jezusa. Chciałbym przeczytać fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza i troszeczkę podzielić się z wami moimi też spostrzeżeniami, refleksjami i tym, co odnajduję, szukając też w Bożym Słowie pewnej prawdy dla mnie, dla mojego życia, tą historią. Historia w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza jest zapisana od, pi od piątego wersetu. Przeczytam ten pierwszy taki fragment 20 wersetów. Mam nadzieję, że tyle cierpliwości okażecie mi. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta.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 Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A Odpowiadając anioł, rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Myślę, że znamy tą historię dosyć dobrze i pewno wiele dzieci na szkółkach, przy okazji może jakichś przedstawień szkółkowych i również może tą historię gdzieś tam próbują wpleść w tą historię związaną z narodzeniem Pana Jezusa, bo to poprzedza przyjście Syna Bożego. Mamy Zachariasza. Zachariasz, który był kapłanem, on tutaj jest tą główną postacią tej, tej historii, czytamy, że należał do zmiany kapłańskiej Abiasza. No, kapłanów było dosyć dużo, i te, ta służba kapłańska była podzielona na 24 zmiany i wszyscy kapłani służyli świątyni tylko w czasie Paschy, Pięćdziesiątnicy i święta namiotów, a poza tymi świętami każda zmiana służyła dwa razy w ciągu roku, po jednym tygodniu. I tutaj czytamy, że na niego ta zmiana przyszła, więc on w czasie tej zmiany pojawił się tam, gdzie miał się pojawić jako kapłan. No, czytamy też o nim, że mimo tego, że no, był w służbie kapłańskiej, był w świątyni, to w jego życiu no, miała miejsce to jest taka cicha tragedia, w postaci tego, że nie mieli dzieci. Jego żona, no też pochodzenie tu jest wymienione wyjątkowe, bo pochodziła z Turek Arona, to też wyjątkowe pochodzenie. Myślę, że Zachariasz był szczęśliwy, mając taką żonę, która ma takie korzenie, tym bardziej będąc w służbie kapłańskiej. I tutaj czytamy też w szóstym wersecie, jacy to byli ludzie. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Wiecie, no, piękna charakterystyka ludzi, małżeństwa. Ja chciałbym, żeby ktoś tak o mnie kiedyś powiedział i o mojej żonie, <grywanie> że jesteśmy sprawiedliwi wobec Boga, postępujemy nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Daleko mi bardzo do takiej charakterystyki. I można powiedzieć, no czegoż tutaj więcej potrzeba, jeżeli czytamy takie słowa, które opisują życie człowieka, jego żony, kapłana w świątyni. Ale kiedy czytamy dalej tą historię, to okazuje się, że nie wszystko było tak wspaniale w życiu Zachariasza. Więc czytamy o tym, że kiedy w ramach tej swojej zmiany, tych obowiązków pojawił się w świątyni i to też wiecie, było na pewno wielkim zaszczytem, bo to poprzez no, pewne tam zasady, zwyczaje i też losowanie wyznaczano kapłana do tego, żeby mógł składać ofiary. I to na pewno było, wiecie, wyjątkowym doświadczeniem. Stawać przed Bogiem i składać ofiarę. Być w jego obecności, być w tym miejscu, wiecie, do którego mało kto miał dostęp. To na pewno było wielkim przeżyciem, ekscytacją dla tego człowieka, dla Zachariasza. I będąc w tym miejscu, kiedy on składał ofiarę skadzidła, to też wyjątkowy rodzaj ofiary. E, czytamy, że ukazał mu się Anioł Pański. Myślę, że to chyba naturalna reakcja, którą, e, która pojawiła się u Zachariasza, że się zatrwożył bardzo na jego widok i lęk go ogarnął. E, nie wiem, jak ja bym się zachował, gdybym w takiej sytuacji się znalazł, ale też pewno. E, w podobny sposób bym zareagował, albo może jeszcze bardziej byłbym przerażony i przestraszony, gdybym tego anioła mógł zobaczyć. Choć cieszę się, że mogę mieć przywilej nosić takie samo imię, jak ten tutaj anioł. <grytanie> Więc Zachariasz jest w świątyni, składa ofiarę z kadzidła, myślę, że przeżywa wyjątkową taką ekscytację, że jest w tym miejscu, że jest przed Bogiem, że Jemu składa tą ofiarę. Tu jest napisane, że cała rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Jeszcze ta świadomość, że wiecie, on w imieniu tych ludzi staje przed Bogiem, że składa ofiarę. To też myślę, że na pewno jego taki wymiar jego duchowości jest w jakiś sposób tam poruszony i budowany i pełen ekscytacji. I tutaj czytamy o tym, kiedy ten anioł mu się objawił, czytamy, że anioł powiedział do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja. I tutaj widzimy, że to, że Zachariasz i Elżbieta nie mieli dzieci, no będąc, wiecie, ludźmi, bogobojnymi, przed Bogiem Sprawiedliwymi, którzy postępowali w sposób nienaganny. Tym bardziej ona z rodu Aarona, on kapłan, no to naturalną jakby kolejnością w ich życiu było to, nie mają dzieci, to się modlą. I, I mówi tutaj Aniu do niego, że twoja modlitwa została wysłuchana. Więc mamy bardzo wyraźną sugestię. Zachariasz i Elżbieta modlili się o to, żeby móc mieć dzieci. Tym bardziej, wiecie, w, tamtej, no, w tamtym miejscu, w tamtej rzeczywistości nie mieć dzieci, no to naprawdę była wielka tragedia. Z tego, co czytałem, to rabini mówili o siedmiu rodzajach ludzi, odłączonych od Boga. I tak nie uważali, że ta lista była rozpoczynana od tego, że Żyd, który nie ma żony lub Żyd, który ma żonę i nie ma dziecka jest jak gdyby jakimś gorszego rodzaju, gorszym, gorszą kategorią Żyda, nie mając żony, czy nie mając dziecka. I myślę, że w wyjątkowy sposób, taki bardzo intensywny i gorliwy, Zachariasz modlił się do Boga, o to, żeby mieć dziecko, żeby mieć potomstwo. Jak długo mógł się modlić? No jest napisane, że oni byli, sam zresztą za nią mówię, oni byli już ludźmi podeszłymi w latach. Nie wiemy dokładnie ile mogli mieć lat. No ale wiecie, no to jest człowiek, który jest kapłanem, który na pewno historię związane z tym, że Bóg ingerował w życie człowieka, w życie narodu izraelskiego, on tych, które na pewno dobrze znał. Jak było z Abrahamem i z Sarą? Ile mieli lat? I co wtedy powiedział Bóg? Czy jest dla Boga coś niemożliwego? To już była reakcja na to, kiedy było powiedziane, że za rok tutaj wrócę, XVIII rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi o tym wyjątkowym spotkaniu, jak trzech mężów przybyło do Abrahama. Aż Sara będąc w namiocie, przysłuchując się tej rozmowie, co zrobiła? Zaśmiała się. Jeszcze na stare lata takiej przyjemności przyjdzie mi zażywać. I wtedy było powiedziane, czy jest u Boga coś niemożliwego? Myślcie, czy, czy Zachariasz tej historii nie znał? A potem, jak było z Izaakiem, jest napisane, też pierwszej księdze Mojżeszowej, że jego żona też nie mogła mieć dzieci. Jest napisane bardzo to, to jest też pierwszej księdze Mojżeszowej, chyba w 24 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, ale zaraz to y, znajdę. W 25 rozdziale. Jest napisane tak w 20. wersecie, Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka, Spadam Aran, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Wiecie, bardzo proste, konkretne tutaj słowa. Jest taka sytuacja, jest małżeństwo, nie mogą mieć dzieci, no to Izaak się modli i Bóg wysłuchuje. Jak długo się modlił? No właśnie, 20 lat, bo w wersecie 26 jest powiedziane. Następnie wyszedł brat jego, a ręką trzymał za piękę Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Więc żeni się mając 40 lat, modli się do Pana za swoją żonę, żeby mogła rodzić i kiedy ma 60 lat, ona urodziła bliźniaków. 20 lat. I już taki jeden werset, modlił się do Pana i już, nie? Ale za tym kryje się, wiecie, 20 lat. E, jakich momentów w życiu? Czy każdego dnia modlił się pełen entuzjazmu, pełen zapału? Na pewno Pan wysłucha. Jutro będzie znak, że w ciąży moja żona jest. A tu nic. I mija miesiąc, i rok, i dwa, i dziesięć, i piętnaście. I 20 lat minęło. Myślicie, czy Zachariasz nie znał tej historii? Przecież to, że tak powiem, protoplaści narodu izraelskiego. Ojciec wiary, Abraham, Izaak, jego syn. Takich przypadków na pewno było też i wiele, o, którym, o których Zachariasz musiał wiedzieć, musiał się tego uczyć i był świadomy tego. I myślę, że on wzorem swoich tych poprzedników modlił się do Boga. Przecież był kapłanem, stawał przed Bogiem, z żywym, świętym Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Skoro anioł mówi, że modlił się i modlitwa została wysłuchana, no z pewnością musiał się modlić. Tylko, że kiedy anioł mówi do niego, że ta modlitwa została wysłuchana, i twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. To wtedy Zachariasz rzekł do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Jakieś déjà nie mamy tego? Już, wiecie, to już kiedyś takie słowa podobne były powiedziane na temat tego, że ktoś jest stary i nie za bardzo już naturalny sposób może mieć dzieci. I tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, że anioł powiedział do niego, że nie wierzysz. Ty nie uwierzyłeś moim słowom. Wiecie, czy jest sens modlić się do Boga i nie wierzyć, że Bóg ma moc to uczynić, wysłuchać? Ten kapłan w świątyni, który staje przed żywym Bogiem, składa ofiary, który jest narodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, staje przed Bogiem, modli się, wiecie, no, ja tak sobie myślę, może tak było, że oni modlili się, kiedy byli jeszcze w takim okresie prokreacyjnym. No bo człowiek ma jakieś tam możliwości w pewnym okresie swojego życia, a z czasem już coraz mniej. Następuje po prostu proces starzenia się. Przecież ten proces starzenia się Bóg wymyślił, prawda? On tak ukształtował człowieka, że człowiek rodzi się, rośnie, dojrzewa, a potem umiera. I jest tak z organizmem człowieka, że jest w pewnym okresie swojego życia, funkcjonowania, zdolny do uczynienia tego czy tamtego, a przychodzi czas, już nie jest zdolny. Przecież to Bóg to tak wymyślił, to jest cudowne. Czy Zachariasz o tym nie wiedział? Wiecie, i tak mogło być, że modlili się z żoną, on się też modlił o to, żeby Elżbieta mogła urodzić, kiedy byli na tyle jeszcze młodzi, że tylko Pan Bóg mógł tak, wiecie, jak gdyby tak troszeczkę tylko tak popchnąć palcem, pomóc. Trudno jest potem chyba już wierzyć i modlić się, kiedy widzisz, że twoje ciało już na tyle jest zwiędnięte i obumarłe, że to się tak nie da. Że musi być nadnaturalna ingerencja Boga żeby przywrócić do sprawności, do życia coś, co już samo z siebie nie ma takich możliwości, takiego potencjału. Jak tłumaczyć to, że Zachariasz słyszy najpierw, że wysłuchana została Twoja modlitwa, a kiedy jest konkretna odpowiedź na to, o co on się modlił, to on nie wierzy? Nie ma wiary. Wiecie, mnie to zastanawia. Dlaczego? Bo widzę w moim życiu takie momenty, kiedy z jednej strony wiem, jaki jest Bóg, a kiedy jestem w sytuacji, kiedy muszę odrzucić moją logikę, muszę odrzucić moje, moją percepcję i pojmowanie pewnych rzeczy, które są z natury takie, a nie inne. Kiedy muszę wziąć pod uwagę, że prawdziwie u Boga nie ma nic niemożliwego, to jest trudno mi się przestawić z moją logiką, z moim umysłem i uwierzyć, że tak naprawdę może być. Ostatnio rozmawiałem też z różnymi osobami, które mówiły mi, że doświadczają naprawdę niezwykłych rzeczy w swoim życiu, że modlą się i Bóg odpowiada i widzą takie rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieli. Modlą się o chorego człowieka, który naprawdę y, y, poprzez wcześniejsze jakieś tam badania okazuje się, że jest nieuleczalnie chory. A modlą się i Bóg tego człowieka uzdrawia. I oni są sami w szoku, że to jednak w ogóle jakoś działa, że takie rzeczy się, się dzieją, są zdumieni, zszokowani. I też, wiecie, ktoś mnie zachęca. No, ja tam mówię, że no, dzwonimy do takiej siostry, którą znamy już od lat. wiecie, Ona już jest zdiagnozowana jako osoba, której z medycznego punktu widzenia nie można pomóc. Po prostu ona już leży w domu i umiera. I rodzina tylko czeka z dnia na dzień, żeby ona odeszła. I my dzwonimy do niej, śpiewamy jej pieśni, rozmawiamy z nią. I ktoś mówi, to to módl się o nią, przecież czy Bóg nie może czegoś uczynić nadnaturalnego? Wiecie, ja z jednej strony mam świadomość, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. A moja logika, moje myślenie zupełnie jest inne. Jest mi trudno się, wiecie, tak jakoś przełamać, przestawić w tych kategoriach, zacząć myśleć, że naprawdę u Boga nie ma nic niemożliwego. Jak było z Zachariaszem. Jest kapłanem, staje przed Bogiem, zna historię nadnaturalnego ingerowania Boga w historię tego narodu, którego on jest częścią, którego też jest reprezentantem. Wiecie, kiedy stawał przed Bogiem, kiedy jako kapłan podczas święta Paschy no, pomagał i chyba też przyczyniał się do tego, żeby ofiary ze zwierząt były składane, to jego rola, jego miejsce tam w świątyni, w święte Paschy na czym polegało? żeby pamiętać, w jak niezwykły sposób Bóg zaingerował w sposób taki odkupieńczy w historię tego narodu, bo byli w Egipcie i byli w niewoli, ale Bóg zaingerował w cudowny sposób, przesyłając Mojżesza i potem mówiąc, już to można długo mówić, ale skracając, y że muszą zabić baranka paschalnego i krwią tego baranka o każdego domu pomazać, jeśli chcą zachować swoje życie, jeśli chcą być ocaleni, uratowani, a później wyprowadzeni z tego kraju, który był dla nich niewolą i ograniczeniem. I robią tak i przechodzi anioł śmierci, wszyscy pierworodni w Egipcie są zabijani, a oni są uratowani. I potem w cudowny sposób Bóg ich wyprowadza. Bóg w nadnaturalny sposób rozdziela wody Morza Czerwonego. Przechodzą suchą stopą idą tam, dokąd Bóg ich prowadzi, doświadczają nadnaturalnej ingerencji Boga, Boga, który jest tym, który ich odkupił, który ich wykupił z tej niewoli i wyprowadził do ziemi obiecanej. On, składając zwierzęta w ofierze święta Paschy, wspomina to, ale także mówi o tym, że to jest pewna rękojmia, że to jest pewna też zapowiedź tego, co ma przyjść. Czy to, co Bóg czynił w przeszłości dla Żydów miało tylko wymiar czysto historyczny? To dla nich było gwarancją, pewną rękojmią, że Bóg zaingeruje po raz kolejny, że Bóg odkupi swój naród, że Bóg ześle tego, który będzie odkupicielem. On składając zwierzęta w czasie paski jako kapłan musiał być tego świadomy. Oto teraz jest w pewnym momencie, kiedy słyszę te słowa od anioła Gabriela, i nie jest w stanie uwierzyć, że on może być ojcem, rodzicem tego, który będzie poprzedzał przyjście odkupiciela, zbawiciela. I ja myślę, że jego niewiara nie wynikała tylko, czy jego też odpowiedź, po czym to poznam. Jestem bowiem stary, moja żona już jest też w podeszłym wieku. Czy nie wynikała z jego może takiej skromności, że no to gdzie tam, przecież ja tutaj w ogóle jestem najmniejszy. Wiecie, kiedyś tak Gedeon powiedział, to w Księdze Sędziu w szóstym rozdziale, że mój ród jest najbiedniejszy, a ja jestem ostatni w domu mojego ojca. Kiedy też Bóg go wybrał, żeby konkretne zadanie mógł wykonać. Ale on mówił to w zupełnie inny sposób. On stawiał na pierwszym miejscu to, że jest stary jego żona jest w podeszłym wieku. Że to już się tak nie da. Że logika zaprzecza temu, co ty, Aniele, do mnie mówisz. Że coś takiego w ogóle może mieć miejsce. Gdzie to była naprawdę no, duża trudność w jego myśleniu. Posiadania dzieci w takim wieku to naprawdę jest no, z perspektywy człowieka i ludzkich możliwości niemożliwe. Musiała tutaj nastąpić ingerencja w nadnaturalny sposób Bożej mocy, Bożego działania. Nie można tego w inny sposób wytłumaczyć. Czy Zachariasz był ateistą? Że nie uwierzył w to, co anioł do niego powiedział? Czy był jakimś człowiekiem zupełnie wiecie, świeckim, laickim? To był kapłan. To był ktoś, kto stawał przed Bogiem, który pełnił służbę w świątyni. Wiecie, no można też powiedzieć, no, że można jakoś to przyjąć i zrozumieć i dużo mniejszym złem byłoby, gdyby to było tylko jakieś świecie prywatne, takie osobiste objawienie i osobiste proroctwo. To miało też wymiar czegoś osobistego. Ale tutaj to, co anioł mówi wskazuje również na to, wiecie, że to nie jest prywatne, osobiste, tylko wypełnienie czyichś tam pragnień i, i oczekiwania na własne dziecko. To jest objawienie, które dotyczy Ewangelii o zbawieniu, o przyjściu Mesjasza i Zbawiciela. I nie jest powiedziane komuś prywat, prywatnej osobie, fizycznemu człowiekowi gdzieś tam, ale kapłanowi, który jest w świątyni. I to jest część Ewangelii, Część drogi, którą Bóg zaplanował dla tego narodu, ale też i dla każdego człowieka. Część tej drogi zbawienia, część dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Przyjście na świat Jana Chrzciciela było integralną częścią samej Ewangelii. Było to zapowiadane przez proroków wcześniej. Kiedy potem czytamy Ewangelię, to widzimy, że Jan odegrał szczególną i ważną rolę przed przyjściem Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I to, co Zachariasz słyszy, nie jest tylko, mówię, jakimś prywatnym, tam osobistym objawieniem. To jest prawda, która dotyczy dobrej nowiny dla człowieka, o jego zbawieniu i ratunku, o tym, że Bóg zaingerował w odkupieńczy sposób w historię ludzkości. Wiecie, to nie jest tylko tak, że Zachariasz mógł sobie myśleć, no, że to się nie da tak, z tej perspektywy ludzkiej, bo ciało mojej żony jest na tyle już ograniczone, że nie jest w stanie wydać na świat dziecka. Kiedy kapłan tak myśli, który staje przed Bogiem, to myśli też również o tym, że Bóg, który nie może w pewnym okresie życia człowieka wzbudzić czegoś i dać możliwość, aby kobieta w podeszłym wieku urodziła dziecko, to czy taki Bóg będzie mógł dokonać innych rzeczy? Czy będzie mógł wskrzesić kogoś ze zmarłych? Czy będzie mógł swojego syna, który był trzy dni w grobie, znowu wzbudzić? Wiecie, Zachariasz, kiedy był... Dziękuję bardzo. Zachariasz, będąc kapłanem, sprawując służbę w świątyni, stając przed Bogiem, składając te ofiary, znając całą historię Bożego ingerowania w życie tego narodu, kiedy słyszy słowa anioła, to nie wierzy, bo myśli w, swój, w swoich kategoriach, e, jego logika odrzuca zupełnie taką możliwość. Ja myślę, że to było też takie, wiecie, no, może odruchowe i chwilowe, bo czytając dalej, dzisiaj nie będziemy tego już czytać, ale my tę historię znamy. Tutaj Łukasz w bardzo ciekawy sposób buduje pewne napięcie bo najpierw tutaj mówi o tym i my, czytając tę historię, no, spodziewamy się, jak się to zakończy. No bo jest zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela, no to czekamy, aż on się urodzi. Potem Łukasz przechodzi do kolejnego wydarzenia, kiedy ten sam anioł nawiedza Marię i też mówi do niej wyjątkowe słowa. Wiecie, ale Maria również odpowiada, może w podobny sposób, na to poselstwo, które, które słyszy i ona mówi, jak to się stanie, skoro nie znam męża. I wtedy Anio jej tłumaczy, wiecie, ale tutaj nie jest powiedziane, że słowa Marii są wyrazem jej niewiary. Myślę, wydaje, że to też wynikało z jej pewnej obawy takiego może, takiej natury moralnej. No jakże tak może być, przecież ja jestem jeszcze nie, nie jestem mężatką, wiecie, a w tamtym y, świecie, no to kiedy kobieta niezamężna była w ciąży, to ją czekał niestety bardzo dramatyczny los. Y, I anioł, kiedy jej tłumaczy, jak to się stanie, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, y, i Bóg mówi, Joto, oto Elżbieta, krewna twoja, które nazywają niepłodną, także poczęła w syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Wiecie, tutaj Anio jakby wychodzi też na, naprzeciw jej może jakiś obawom. Wiecie, ale to są obawy, które nie wynikają z braku wiary, które nie wynikają z takiej logiki, która jest udziałem Zachariasza. Bo Anio wyraźnie powiedział, że ty nie wierzysz. Modliłeś się. Tyle lat czekałeś, a teraz nie wierzysz, bo twoja logika nie idzie w parze z tym, że Bóg naprawdę może zaingerować w twoje życie w nadnaturalny sposób i dokonać czegoś, czego tobie nawet się w głowie nie potrafi tego wyobrazić. Kiedy o tym myślę, nasuwają się słowa apostoła Pawła, który pisał w liście do Efezjan, że Bóg potrafi daleko więcej uczynić niż to, o co prosimy i niż to, o czym myślimy. On potrafi daleko więcej. Wiecie, jest mnóstwo takich historii, które pokazują tą prawdę, że zaiste Bóg potrafi daleko więcej uczynić, niż to co człowiek myśli. Trzeci rozdział dzieł apostolskich mówi historii człowieka, który się nigdy nie chodził. Jego tam przynosili do, do świątyni i on tam siadywał całe dnie i jego życie i myślenie polegało tylko na tym, ile ja dzisiaj Kasiory, że tak powiem, zbiorę. Tylko, wiecie, jego myślenie było związane znowu dzisiaj przychodzę i dzisiaj wyciągam rękę i potem policzymy. Ktoś go tam przynosił, jego nie wiem, koledzy, krewni, rodzina. Wiecie, ale to było doskonałe źródło przychodu i to jeszcze nie opodatkowanego. A to wszystko było na wędkę, że tak powiem. Ile się złowi u ludzi, to można było. I kiedy wchodził do świątyni Piotr z Janem i powiedział Piotr do niego, spójrz na, na nas, to on spojrzał, mniemając, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. Wiecie, jego myślenie było kontrolowane tylko na tym, ile on dostanie. Jego życie toczyło się, jego myślenie było skoncentrowane tylko na tym, ile on może dostać. On nie myślał o tym, że on będzie mógł wstać na nogi i pójść. I kiedy Piotr powiedział do niego, że nie mam ani złota, ani srebra, ale to, co mam, to, kim ja jestem w Chrystusie Jezusie, to moją tożsamość tutaj też Piotr wyraził, to ja ci to daję. Daj mi rękę, wstań i chodź. W imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. I ten człowiek wstał i zaczął chodzić, sklaka, trzymał się Piotra i też się tam poruszenie całe wydarzyło. Piotr mógł głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Też spowodowało pewne poruszenie, ludzie uwierzyli. Ale tutaj tylko chcę ten element zaznaczyć. Ten człowiek, wiecie, nie myślał, bo on patrząc na Piotra, to on myślał tylko o tym, co on dostanie. Jego myślenie było skoncentrowane na tym, że on może mieć pieniądze, ale nie myślał, że on będzie mógł wstać i chodzić. On nie myślał, że Bóg będzie mógł zaingerować w jego życie w nadnaturalny sposób i dokonać czegoś, czego według ludzkiego myślenia nic nie jest w stanie zmienić. Zachariasz w tej sytuacji słyszy słowa i on nie wierzy. Jak myślicie, dlaczego Konsekwencją tutaj tego spotkania było to, że Zachariasz stał się niemotą, że przestał mówić. Wiecie, kiedy kapłan po złożeniu ofiary wychodził tam lud cały czekał na, na to, co wydarzy się, kiedy on wyjdzie, to kapłan miał udzielić, błogosł miał błogosławić tych ludzi tam zgromadzonych. Nie mógł powiedzieć nic. Jeżeli taki ktoś kto nie wierzy, że Bóg potrafi zaingerować w odkupieńczy sposób w życie narodu, w życie człowieka. Taki człowiek, który ma... Jakby jego zadaniem jest to, żeby błogosławić ludzi w imieniu tego Boga, który może wszystko, który ingerował w historię życia człowieka, w historię tego narodu, który może zaingerować, który może dokonać rzeczy, które są poza ludzkim jakimś wyobrażeniem. Jak ktoś, kto nie wierzy... To lepiej, żeby nic nie mówił, niż ma błogosławić czy mówić cokolwiek, co tylko jest czym gadaniem, bez e, pójścia w parze za tymi słowami postawy serca i umysłu. Że ja, wierzę i ja wiem, że to jest prawda. To lepiej, żeby taki człowiek nic nie mówił i nie udzielał błogosławieństwa i nie wyrażał czegoś związane jest z Bogiem potężnym, żywym, jeżeli on co nie wierzy. Wiecie, Zachariasz miał 9 miesięcy, na to, żeby myśleć. Nie mógł nic powiedzieć. Sposobem komunikowania się z żoną i z innymi ludźmi, jak powiem, czytamy, to była tabliczka i pisał. Wiecie, Bóg, ja tak rozumiem, tą historię chce, żeby ci, którzy są kapłanami, którzy stają przed Bogiem, którzy są świadomi tego, kim jest Bóg, jakie ma wobec człowieka oczekiwania, jaki ma wobec człowieka plan, żeby jak mówią, to żeby mówili jako ludzie, którzy prawdziwie wierzą i mają pewność, że to, co Bóg powiedział, że to jest rzeczywiste i prawdziwe, że tak się stanie, że tak będzie. A jeżeli nie ma w to wiary, to lepiej, żeby taki człowiek nic nie mówił, ale żeby poprzez to, że nie mówi, żeby myślał i dokonał pewnej oceny, pewnej weryfikacji, pewnego sprawdzenia i doświadczenia tego, czy on naprawdę trwa w wierze. Wiecie, ja tu dzisiaj staję i mówię, choć mam świadomość, że i w moim sercu są takie też myśli, kiedy się pojawia sytuacja w moim życiu, że mogę... Moją ufność, spolegliwość, moją wiarę skoncentrować na Bogu, dla którego żadna rzecz nie jest niemożliwa. To moja logika, moje myślenie jest przeciwne temu. Że wiecie, czasami tak bywa, że mnie też brakuje wiary w to, że Bóg naprawdę może coś uczynić. Mogę wołać do Boga, mogę oczekiwać na Jego cudowne okazanie Jego mocy, Jego chwały a myśl to zupełnie inaczej. Czy wtedy dobrze jest cokolwiek mówić? Zachariasz e, przez 9 miesięcy nic nie mówił, dopiero kiedy Elżbieta urodziła i kiedy też na tablicy napisał, tam też jest mowa o tych krewnych, o sąsiadach, którzy chcieli, żeby to narodzone dziecię nosiło inne imię, najlepiej jego ojca Zachariasza. Taka była tradycja. On napisał, Jan jest jego imię. Wtedy otworzyły się jego usta i zaczął pełen Ducha Świętego prorokować. I też to jest ciekawe, że to, co tam Zachariasz mówi, to jego proroctwo, nie jest można powiedzieć, że tak, No facet już ma swoje lata, tyle lat czekał, na swoją starość dostał taki prezent, że ma syna, to teraz powinien, że tak powiem, o tym synu, nie wiadomo jak mówię, jakie to zdolne, jakie to piękne, cudowne dziecko. Tam jest kilkanaście wersetów, ale to, co Zachariasz mówi, to nie jest koncentrowane na, na tym jego dziecku, ale na Jezusie Chrystusie i na Bogu, który dokonuje odkupieńczej ingerencji w historię ludzkości. To też jest ciekawy tam temat, tego już nie, nie będę dzisiaj jakoś tam no, analizował, y ale moi drodzy, ja tak będę już do brzegu się zbliżał, bo tak ja pracowałem w marynarce i tak często, wiecie, że gdzieś tam się zapędzi i tak pływa, pływa, a to trzeba już do brzegu, bo to już tam czas ku temu się skłania, żeby już przypłynąć, dobić do tego brzegu. A ja tak chyba z pokolenia gada jestem, bo gadam i gadam po prostu, więc to też trzeba by już zakończyć. Wiecie, uczniowie kiedyś, Powiedzieli do Pana Jezusa, w Ewangelii Łukasza, o tym czytamy w 17 rozdziale, piątym wersecie, mówią do Pana Jezusa, przydaj nam wiary. To jest oczywiście pewien kontekst. Pan Jezus mówił o, o przebaczaniu, o odpuszczaniu, o takiej gotowości, żeby ja też tą prawdę widzę tym, co pisuje Paweł do Tymoteusza, że sługa Boży ma być pełen takiej łagodności i cierpliwości, oczekiwać w nadziei, napominać krnąbrnych, w nadziei, że Bóg ich przywiedzie do upamiętania. I tam Pan Jezus mówi, że macie ma wybaczać, odpuszczać, nawet żeby to było 70 tam razy na, na dzień. I oni mówią przydaj nam wiary. To my nie wierzymy, że to w ogóle coś z tego może być skoro uczniowie proszą Pana Jezusa, żeby im przydał wiary. Jest też historia w Węgeliach zapisana i w Węgeliach też Marka w 9 rozdziale pewnego człowieka, który miał syna, który był opętany, który był epileptykiem. Uczniowie nie mogli tego ducha wypędzić. Pan Jezus dokonał tego, co w ludzkim wymiarze było poza ich zasięgiem. I wtedy ten człowiek mówi, jeżeli coś możesz, to nam tutaj pomóc i coś uratuj nas. I pan mówi, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. I wtedy on mówi, to przydaj mi wiary. Wiecie, ja może tak się tutaj dzisiaj przed wami odkrywam tak i mówię o tym, ale widzę, że można, jak w przypadku Zachariasza, być kapłanem, można stawać przed Bogiem. Można składać Bogu ofiary Można znać doskonale historię Bożego działania Bożej ingerencji w historię ludzkości Ale można wykazać się brakiem wiary Można przez pryzmat swojej logiki Odrzucać to, co Bóg mówi w swoim słowie O swojej nadnaturalnej ingerencji Ingerencji, która jest ratunkiem, odkupieniem Wiecie, chwała Bogu, że Bóg i tak swój plan wypełnił, nie zważając na brak wiary Zachariasza. Wiecie, to jest cudowne, że Bóg i tak swój plan wypełnia, choćbyśmy nawet naprawdę wszyscy razem tutaj wzięci nie wierzyli. To Bóg i tak dokona. I tutaj w przypadku tego, co anioł Gabriel zapowiedział jako posłaniec Boży, mimo tego, że Zachariasz w tym momencie nie uwierzył. Bóg i tak dokonał tego, co zapowiedział. On realizuje swój plan, on ingeruje w historię człowieka, w jego życie. On ingeruje. Ale też w tym wszystkim dla mnie jest też pociechą to, że taki stan nie braku wiary, że stan takiego logicznego, przez pryzmat logiki przyjmowania tego, co Bóg mówi w swoim Słowie, jest chwilowy, jest tymczasowy. Wiecie, bo Zachariasz, myślę, że przez te dziewięć miesięcy naprawdę się ta jego logika zupełnie poszła do lasu pewno. Wiecie, kiedy może budziła go Ela w nocy, mówi, Zachary, śledzia bym zjadła. Albo może inne rzeczy mówiłaś. Albo mówi, słuchaj, nie wiem, co się dzieje, ale ja coś przytyłam. Mógł każdego dnia potem już upewniać się, być przekonany o tej prawdzie, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Ale w tym momencie tak zareagował. I to był stan pewien przejściowy, bo potem, jak czytamy właśnie już tam od tego wersetu 57 i poniżej, kiedy go też Duch Święty napełnił, co on mówi? Jaka jest radość, jaka pełnia wiary i pewności tego, co Bóg powiedział, to to będzie realizował. Wiecie, tutaj jest jeszcze dla mnie niezwykłe to, od do tego się jeszcze odniosę, już do tego brzegu się zbliżając, że potem to, co Zachariasz mówi, kiedy przemówił, kiedy Bóg otworzył jego usta, to on mówi o, o Bogu, o jego planie, o jego ingerencji, zobaczcie, w czasie przeszłym, że Bóg nawiedził, że wzbudził. Wiecie, jego wiara była już tak ugruntowana, że on był pewien, że to, co Bóg zapowiedział przed wiekami, to to już się stało. Bo jak się człowiek modli z wiarą i wie, że to jest zgodne z Bożą wolą, to już jest pewien tego, że Bóg i tak już to zdecydował i tak będzie. Choćbym nawet tego jeszcze nie widział, choćbym tego osobiście nie doświadczał, ale wiara jest pewnością tego, czego ja nie widzę. Jest przeświadczeniem tego, czego ja się spodziewam. 11 rozdział od mówi o tym, czym jest wiara. Mówi tutaj pewne prawdy, znaczenia Ducha Świętego już w czasie takim, że to się już dokonało, to już jest. Tutaj wcześniej mówi, po czym ja to poznam, jak to będzie, wiecie, mówi o jakiejś przyszłości, która dla niego jest zupełnie kosmiczna, tak? zupełnie poza jego zasięgiem. Ale potem mówi jako człowiek, który jest pełen wiary, pełen takiej pewności, że tak już jest. Bo Bóg tak zaplanował i zdecydował, a u Niego żadna rzecz nie jest niemożliwa. Moi drodzy, bracia i siostry, jak jest z waszą wiarą? Czy będąc kapłanem, czy robiąc to i tamto, czy służąc Bogu? Czasami nie zapominamy o tym, że wiara to jest niezwykle ważna część naszego życia, która często bardzo niestety stoi w pewnym konflikcie z naszą logiką. Nam się wydaje, mnie się czasami wydaje, no czy to w ogóle, wiecie, no, takie tam proste przykłady. Coś się dzieje, nie tak i ja szukam moich rozwiązań. Szukam moich sposobów. Zamiast paść na kolana i wołać, Boże, przecież Ty wszystko możesz. Dla Ciebie żadna rzecz nie jest niemożliwa. To zrób coś, żeby to się stało tak, a nie inaczej. Wiecie, jak można budować swoją wiarę? No właśnie poprzez to przyjmowanie, wbrew logice, że to, co Bóg powiedział w swoim słowie, jest prawdą. I tak będzie. Choćby to było zupełnie niewyobrażalne dla nas. Bóg potrafi daleko więcej uczynić niż to, o czym ty myślisz, niż o czym ja myślę, niż o to nawet to, o co ja proszę. Wiecie, ile razy ja doświadczałem rzeczy w moim życiu i ja o tym wiem, jestem tego świadom. Mogę to powiedzieć, zaświadczyć, że Bóg prawdziwie dokonywał rzeczy, które... Były poza moim nawet wyobrażeniem. Ale kiedy przychodzi jakiś moment, jakaś sytuacja, gdzie moja logika wydaje się ponad moją wiarą, to wtedy jest jakiś konflikt, jest jakaś trudność. Dlatego Paweł pisze w tym trzynastym rozdziale drugiego do Koryntian, żeby poddawać siebie próbie, żeby zastanowić się i poddać się pewnym doświadczeniu, czy ja trwam w wierze. Czy ja naprawdę jako człowiek wierzący chodzę w wierze? Czy moje życie jest życiem wiary? Nie tylko, wiecie, pewną tradycją bycia w świątyni, służenia, robienia tego i tamtego i posiadania świadomości, że kiedyś to Bóg robił to i tamto. Mam świadomość, że, że ta, że jakby niewiara jest zakorzeniona w człowieku już od czasów upadku. I występowała w, u ludzi dosyć często i jest często, wiecie, ta niewiara jest głęboko ukryta na skutek pewnej religijnej dyscypliny. Jak człowiek jest taki, wiecie, religijny, zdyscyplinowany, myślę, że Zachariasz w pewnym stopniu, wiecie, był, on był zdyscyplinowany. Tu jest napisane nawet, że kiedy no, anioł mu się objawił, on za nie mówił. Przecież mógł iść do domu, powiedzieć, Mógł powiedzieć, mógł napisać, że koniec, ja już przeżyłem takie, idę do domu, koniec. Ale on czekał, aż się dni jego służby skończą. To był lojalny człowiek wobec służby, wobec tego, co mu było wyznaczone. On nie próbował czegoś tam zrywać i po swojemu coś kombinować, ale był człowiekiem lojalnym, zdyscyplinowanym, który trzymał pewnego porządku. Ale też to ta niewiara i w życiu dzisiaj niektórzy w pewnych przypadkach jest związana, wiecie, właśnie z takim pewnym religijnym postępowaniem. To jest podobne źródło tego, że ludzie nie wierzą. Bo i w naszym kraju wielu ludzi mówi o tym, że są wierzący, ale są naprawdę zdyscyplinowani religijnie. Ja teraz też prowadziłem rozmowy z moim teściem. No i on, jak wielu ludzi tak myślę w tym kraju, w ten sposób myślą, że wiecie, wystarczy religijnie robić to i tamto, być w tym czasie w Kościele, robić to i tamto, starać się zabiegać wszystkie nakazy, zakazy, przepisy i tak dalej, mieć świadomość, że to i tamto. Ale nie wierzą w taki żywy sposób, że Bóg prawdziwie może zaingerować w odkupieńczy sposób w ich życie. Nie chcą się uchwycić tego odkupiciela, nie chcą zostawić tego religijnego myślenia ale w taki żywy sposób zareagować wiarą na to, co Bóg przez Jezusa Chrystusa uczynił dla człowieka. Wiara jest elementem naszego życia, bez którego podobać się Bogu nie możemy. Hebrajczyków 11,6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. I Bóg będzie pokazywał i nawet może w taki delikatny sposób, jak w przypadku Zachariasza, że nie podoba mu się postawa niewiary wobec tego, co on mówi. I Zachariasz za nie mówił. Był to przejściowy taki stan i Zachariasz wyciągnął pewne wnioski. Wiecie, i ja też chcę w moim życiu wyciągać pewne wnioski. Ja też chcę mieć taką postawę, żeby nie iść za tym, co moja logika mówi, ale żeby prawdziwie, jak to kiedyś powiedział Kaleb, bez zastrzeżeń poszedłbym za tym, co Bóg powiedział. To też, wiecie, niezwykle dwunastu ludzi oglądało te same rzeczy. Słyszało Boże obietnice, a tylko dwóch uwierzyło to, co Bóg powiedział. A dziesięciu tak, ale tam jest to i tamto. Nie damy rady, bo nasza logika, nasze myślenie to jest poza naszym zasięgiem. Bez zastrzeżeń, bez tego... Yy, sugerowania się logiką pójść za tym, co Bóg mówi w swoim Słowie. A On mówi, ja mam moc zaingerować w twoje życie. Ja mam moc twoje życie odkupić, zbawić i uratować. Mam moc twoje życie przemienić. Ja potrafię daleko więcej uczynić niż to, o czym ty myślisz. Ja to mogę zrobić. Ale ty okaż mi posłuszeństwo, zaufaj mi i pójdź za tym, co ja mówię. A twoje życie będzie miało zupełnie inny wymiar. Pan Jezus to mówił i On tego on to pokazał, że to jest możliwe. I oby w naszym życiu było to, żebyśmy mogli czasami zatrzymać się, ja się chcę zatrzymywać i poddawać pewnej weryfikacji moją wiarę. Czy trwam w wierze? Czy mimo wykonywania pewnych rzeczy, świadomości, robienia, nie umyka mi to, że to, co Bogu się podoba, bez czego nie można się podobać Bogu, to wiara. Nie religijna dyscyplina, nie robienie tego i tamtego, nie jak najbardziej chwalebna służba, ale wiara i zaufanie, które też wierzę, że jest wynikiem relacji z Nim, poznawania Go, posłuszeństwa, pójścia za Nim, za Jego Słowem, bez zastrzeżeń. I tego wam, bracia i siostry, i sobie samemu serdecznie życzę. Amen. Powstanie może i pomodlimy się. Jeżeli ktoś pragnie też wyrazić Bogu coś w modlitwie, w słowach, to zachęcam i zapraszam. Drogi Panie, ja chcę Ci wyrażać wdzięczność za to, że Ty w swoim cudownym słowie, na przykładach też ludzi, którzy są opisani na kartach Ewangelii, pokazujesz mi także pewną postawę i mojego serca, i mojego życia, Panie. Chcecie też też przepraszać za sytuację, kiedy moja logika, Panie, moje myślenie, jest większe niż zaufanie, wiara i przyjmowanie takie zupełnie bezkrytyczne tego, co Ty mówisz w swoim słowie. Wybacz mi, Panie, też i w moim życiu niewiary. Takie sytuacje, kiedy ja zupełnie inaczej myślę. Proszę Cię, Panie, abyś mi wybaczył, abyś mnie oczyścił, Panie. I proszę Cię, Panie Jezu, aby i w moim życiu, Panie, moje wszelkie działania, moje wszelkie, Panie, postępowanie, moja postawa mogła być wyrazem wiary i zaufania w to, że Ty prawdziwie zaingerowałeś moje życie i masz moc ingerować jeszcze niejednokrotnie, że Ty masz moc dokonać i uczynić dużo więcej niż to, o czym ja myślę, niż to, o co ja proszę. I modlę się, Pani, abyśmy byli ludźmi jako Twoje dzieci, jako kapłani, którzy stają przed Tobą, wykonują służbę, ale pełni wiary, pełni takiego poddania się Tobie i takiego posłuszeństwa Twojemu Słowu, że cokolwiek Ty powiedziałeś, to abyśmy to mogli bezkrytycznie, bez żadnych zastrzeżeń przyjmować i iść za tym, choćby to było najbardziej w naszym myśleniu karkołomne i niemożliwe, bo Ty prawdziwie możesz dokonać dużo więcej niż to, o czym my myślimy, niż to, o co odprosimy. Oddaję Tobie chwały i dziękuję, że jesteś Bogiem, dla którego żadna rzecz nie jest niemożliwa. Uwielbiam Cię i wywyższam za Twoje cudowne Słowo. Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen.